program Drugi Polskiego Radia. Jest wtorek, 21 kwietnia. Minęła 9. jesteś na miejscu. This is Gregory Porter. Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry, czas na wiadomości kulturalne.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 Tak, Mara Kincior, Polskie Radio. Nagroda za zasługi na rzecz relacji polsko-francuskich to efekt podpisanego w ubiegłym roku traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. W Krakowie hejnał Mariacki zabrzmiał w niecodziennej odsłonie. Tradycyjną melodię wykonał amerykański trębacz wojskowy. Sierżant Nick del Vilano jest członkiem Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie. I am Technical Sergeant Nick Del Volano with the U.S. Air Forces in Europe Band. Na górze było niesamowicie. To było bardzo ekscytujące być częścią tak ważnej polskiej tradycji. Od średniowiecza hejnał był używany do ogłaszania ataków wroga, do ogłaszania otwierania i zamykania bram miasta. A teraz jest jednym z najważniejszych polskich symboli, więc dla mnie możliwość wzięcia udziału w tak ważnej tradycji kraju, który jest jednym z naszych najważniejszych sojuszników, jest wielkim zaszczytem. Finalista na wieży ma 24-godzinną wartę, więc jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłem mu pomóc chociaż przez jedną godzinę. Niecodzienny występ wojskowego muzyka związany jest z trwającą trasą koncertową jego zespołu w Polsce. Wiosenna pogoda zachęca do jazdy na hulajnogach. Służby apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do obowiązującego prawa. W ostatnich dniach doszło do kilku wypadków, w których uczestniczyli nastolatkowie. A my zmieniamy temat. Postać mitycznej Kasandry posłużyła reżyserce Marcie Górnickiej za symbol współczesnych czasów. W jej najnowszej inscenizacji Kasandra, czyli Pieśni Kanarów, przed zbliżającą się katastrofą na wielu frontach, nie tylko wojennych, ostrzega 24-osobowych ur. O reakcjach mediów na spektakl, którego premiera odbyła się w sobotę w Teatrze imienia Gorkiego, opowiada nasza korespondentka. Głosy, ciała i tekst łączą się w siłę, która bardziej uderza niż argumentuje. Pisze o występie 24-osobowego chóru Die Tages Zeitung. Złożony z wielu cytatów tekst uważa Berliner Zeitung za dość trafny opis teraźniejszości ze wszystkimi jej mrocznymi scenariuszami od zbliżającej się katastrofy klimatycznej i wojen po odrodzenie faszyzmu. Recenzentka radia RBB pyta jednak, kto jest adresatem tego nadętego narzekania i powierzchownej krytyki. Irytują ją też aktywistyczne banały, i konieczność czytania tekstów wygłaszanych równolegle przez kilka osób. Także Der spiegel monituje problem przytłoczenia i przeciążenia, który cechuje ten wieczór. Jednak wszystkich krytyków zachwycił precyzyjnie wykonany performance porażający siłą i energią. Według Süddeutsche Zeitung Górnicka potrafi zachować równowagę między agresją, smutkiem, szczerze okazywanym zdumieniem i oszałamiającym urokiem. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht. I tak kończymy ten serwis. Po więcej informacji zapraszam Państwa na naszą nową stronę Polskie Radio Ukośnik Dwójka. Pogoda. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu kraju duże. Tam też miejscami przelotne opady deszczu, a w górach uwaga deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni Celsjusza, cieplej jak zwykle na zachodzie, tam do 17 stopni powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ja życzę Państwu dobrego dnia i mówię do usłyszenia o 13. Reklama Karpaty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 Programu Drugiego Państwo Słuchają. Dzisiaj jest wtorek, 21 dzień kwietnia, dziewiąta sześć minęła. Dzień przy mikrofonie, przy konsolecie nieustająco Magdalena Wojtulanis. Zapraszamy Państwa na drugi dzień kanonu dwójki w tym tygodniu. Przypominam, że wątkiem przewodnim naszych spotkań są koncerty Wolfganga, Amadeusza Mozarta, w interpretacji Ronalda Brautichama i Die Kölner Akademii. Oczywiście wybrane koncerty fortepianowe. Dzisiaj będzie drugie z dzieł w tonacji minorowej, więc to jest koncert CEMOL Kehelfer Zeichniss. 491. A do tego słuchamy symfonii Józefa Heidna w wizjach interpretacyjnych Fransa Brichena. To wszystko są nagrania, jeśli chodzi o symfonię Heidna z wizyt w Warszawie które miały miejsce na początku XXI wieku, tak jakoś około 20 lat temu. Dzisiaj zabrzmi Symfonia Dedur, zegarowa, więc trochę śladem wczorajszym coś o upływaniu czasu albo o chronometrach. Do tego jedna z na instrumenty Dente Franza Antona Hofmeistra kompozytora niedocenianego zdecydowanie w naszych czasach, więc... Ten czas po 9.40 upływać nam będzie pod znakiem muzyki klasycyzmu wiedeńskiego. Natomiast kwadrans po 11.00, twórczość Eugeniusza Knapika, przede wszystkim jego trio na skrzypce, klarnet i fortepian, ale będą także liryczne drobiazgi Karola Szymanowskiego. Tak wyglądają w skrócie oczywiście nasze plany. Zapraszam Państwa do 12.00, no a na początek to samo przywitanie, które towarzyszy nam od ponad czterech lat. Melodię Mirosława Skoryka grała Orkiestra Polskiego Radio w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. 12 minut po dziewiątej, za kilkadziesiąt minut muzyka klasyków wiedeńskich, jak zapowiadałem, to już Państwo wiedzą. No, a teraz nagrania z najnowszej płyty klawesynistki koriny marti, płyty zatytułowanej Samotność w zamku, Alone in the Castle. A w podtytule, może i to ciekawsze, kontemplacyjna muzyka włoska na renesansowy klawesyn. Bartłomiej Gębicki, autor omówienia tego repertuaru napisał, tak zacytuję państwu, stawiamy pytania o to, na czyim dworze wykonywano utwory, kto do nich tańczył, komu służyły. Taki sposób myślenia jest naturalny, trudno oddzielić muzykę XVI czy XVII wieku od mecenatu, hierarchii i funkcji reprezentacyjnych, a jednak obok tego świata zbiorowego doświadczenia musiał również istnieć bardziej intymny wymiar Samotność muzyków, którzy spędzali długie godziny nad klawiaturą i samotność ich patronów, mieszkańców zamków i pałaców, często zamkniętych w murach swoich własnych rezydencji niczym w złotej klatce. W tym świecie ceremoniału i nadzoru muzyka mogła stać się jednym z niewielu sposobów zachowania autonomii, cichym rytuałem codzienności, który pozwalał przetrwać w murach pełnych obserwatorów. No właśnie, no bo jeśli tak oglądamy historię muzyki często przez pryzmat tych największych, najważniejszych wydarzeń, bardzo spektakularnych, publicznych, to jest jeszcze ta druga strona. Pamiętajmy o tym, że muzycy przez długie stulecia należeli właściwie do służby, więc i ich miejsca pracy i miejsca bytowania nie zawsze były tymi miejscami splendoru i przepychu. Dla nich kontakt z muzyką mógł częściej stanowić firmę jakiejś emigracji wewnętrznej, no i to jest jakby główna oś tego repertuaru wykonywanego przez korinę Martin pod tytuł albumu. Można odczytywać dosłownie, ale również metaforycznie zamek jest miejscem zarówno schronienia, jak i pewnego Bartek Gębicki napisał subtelnego, muzycznego zniewolenia. No to ja mam dzisiaj dla Państwa ledwie kilka wyimków z tego przebogatego albumu. Najpierw Richard Aquarto i Cancona Seconda, które napisał Francesco Della Porta. Kompozytor żyjący i działający w pierwszej połowie XVII wieku. Corina Marti. Francesco della Porta, włoski kompozytor z pierwszej połowy XVII wieku, no, żył do, lat, do drugiej połowy lat 60., więc to prawie 7 dekad. Dwa jego utwory, Richard Car Quattro i Cancona Seconda, zabrzmiały w wykonaniu Koriny Marti, to nagrania z jej płyty Samotność na zamku. No i można sobie wyobrazić, że te eteryczne dźwięki jako Traktowany jako metafora, właśnie jakiegoś odizolowania i odchodzenia myślami w inną przestrzeń gdzieś z dala od zgiełku albo szarości codzienności. Tak przynajmniej to wszystko jest tłumaczone. Dobór repertuaru na tę płytę. No to jeszcze Fantazja del Primo Tono Antonia Valentego. Corina Marti. Fantazja del Primo Tono Antonia Walentego w interpretacji Corinne Marti. Muzyka grana na XVII-wiecznym klawesynie nagrania z płyty Samotność na zamku. Z płyty właśnie z repertuarem renesansowym na instrument klawiszowy. A do muzyki powrócimy za mniej więcej 10 minut. Program drugi Polskiego Radia jest 9.30. To się czyta. To się czyta. No i minęły 24 godziny i wracamy do naszej lektury. To jest książka Laury Cumming Grom z Jasnego Nieba, opowieść o sztuce życiu i nagłej śmierci. Książka, którą poświęciła zauroczeniu holenderskim malarstwem Złotego Wieku. Pojechaliśmy z tatą za granicę tylko raz. Właśnie do Holandii pisała. Nasze jedyne rodzinne wakacje miały holenderski smak. Ten naród łączy naszą rodzinę. Teraz mogę patrzeć na holenderskie obrazy ze świadomością, że ojciec też je widział zarówno w Amsterdamie, jak i w Edynburgu. Jego oczy chłonęły je tak samo, jak moje dzisiaj. Są częścią zarówno jego historii, jak i mojej. Czyta Dorota Landowska. Gdy nie mogę zasnąć,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 Schylam głowę pod mostami, omijam boczne drogi, nie zwalniając. Szybkość mnie napędza, pcha wiecznie naprzód, tak jak umysł, który w bezsenną noc uparcie przypomina, o swoim czuwaniu i na złość jeszcze bardziej się rozbudza. W mojej wyobraźni niebo bywa delikatnie zaróżowione, ale najczęściej jest czystą bielą zakazaną na plastyce. Oczywiście wiem, skąd ten scenariusz bezsennych nocy i euforia wyścigu, Ze wspomnienia holenderskich zim na obrazach z dzieciństwa. Z tamtej sceny z łyżwiarzami z pierwszego dnia w szkole. Kartek bożonarodzeniowych wsuwanych w szczelinę w drzwiach. Wreszcie z prawdziwych obrazów łyżwiarzy na holenderskim lodzie w galeriach sztuki. To moja wizja Holandii z dzieciństwa. Obrazy zasnuwa coś w rodzaju mgiełki, przenikniętej arktycznym mrozem, z którym tak dzielnie walczą postacie na dworze. Czasem w tej lodowatej mgle, którą szkoci z Wąchar, ledwie można rozróżnić ich kształty, niczym blade wibracje docierające z oddali. Niekiedy lód wydaje się dymić i można niemal odgadnąć temperaturę powietrza. Świat tej sztuki roi się od detali. Sroka opada lotem nurkowym. Łyżwiarze przemykają i wirują. Padają jak dłudzy na twarz. Albo wywijają orła, jak w slapstikowej komedii. Czerwone sanki się zaklinowały. Duże sanie niebezpiecznie się zapadają. Bardziej strachliwi przechodnie rozważnie przytrzymują się nawzajem, stąpając po śliskiej powierzchni. Może tam być jakieś zdradliwe, odtajałe miejsce albo ciemny przerębel, o którym nie wiedzą. Ale my wiemy, dzięki zmysłowi i ironii dramatycznej malarza. Holendrzy poruszają się po rzekach zamarzniętych na kamień, aż po samo dno. Na łyżwach pokonują całe kilometry. Od miasta do miasta, gawędzą, spotykają się, sprzedają żywność, omawiają interesy. Wszystko z pełną swobodą. A życie zazwyczaj prowadzone we wnętrzach, tutaj toczy się w plenerze. Domyślam się, że holenderskie zimowe pejzaże nieraz przebywały drogę od artysty przez pośrednika do nabywcy tymi samymi lodowymi traktami, które są na nich przedstawione. Towary, które w lecie podróżowały opieszale płynącą barką, zimą docierały do celu znacznie szybciej, śmigając na nawoskowanych płozach sań. Na holenderskich obrazach nie pada śnieg. To w sztuce japońskiej miękkie płatki sypiące się z granatowo czarnego nieba zdawały się jednocześnie statyczne i tajemniczo ruchome w swoim bezgłośnym opadaniu. W Edynburgu śnieżyc też nie było przynajmniej tam, gdzie mieszkaliśmy, na wzgórzu zwieszającym się niemal pionowo nad zatoką fort, której wody podmywały jego podnóże, zabezpieczone jedynie opaską brzegową. Śnieg nie padał ze względu na zbyt dużą ilość soli w powietrzu, wyrokował ojciec, który osobiście wolał stary, dobry, czysty lód. Gdy zdarzała się lekka zamieć, z bratem nabieraliśmy śniegu na spodeczek i zostawialiśmy go na dworze, Zgadując, po ilu minutach zamieni się w miniaturowe lodowisko. Choć na brak lodu nie mogliśmy narzekać, nigdy nie jeździliśmy na łyżwach, na dworze jak holendrzy. Czyni to wielebny Robert Walker na portrecie, który można chyba nazwać szkockim obrazem narodowym. Walker był członkiem najstarszego na świecie klubu łyżwiarzy figurowych założonego w Edynburgu w XVIII wieku, ale młodość spędził w Rotterdamie, gdzie jego ojciec pełnił posługę kapłańską w szkockim kościele prezbiteriańskim. Swoich sławnych umiejętności nabył więc na holenderskim lodzie. Jak żyje, nie widziałam, żeby ktoś jeździł na łyżwach po tym jeziorze. Chodziliśmy za to nakryte lodowisko przy stadionie Marajafield, gdzie wypożyczało się ciężkie, niezgrabne, skórzane buty, kończąc ślizgawkę na brei przy bandzie. Szkocki lud bywał nieskazitelnie biały, brązowy, kiedy topniał, albo też miał postać złowieszczej gołoledzi, której nauczyliśmy się bać, kiedy ojciec, wracając z wykładów na akademii w którąś grudniową noc, spadł z motoroweru na stromiźnie i rozwalił sobie prawą kostkę. O prawdziwym mrozie, jak mi się zdaje, nie wiedziałam nic prócz tego, co docierało do mnie poprzez wizję holenderskiej sztuki, ukazujące przemiany małej epoki lodowcowej, kiedy to fale Morza Bałtyckiego ścinał lód, a mróz był tak silny, że nawet nie padał śnieg. Wtedy po raz pierwszy rozkwitł rynek zimowych pejzaży, które pokazywały zresztą niezaprzeczalną odwagę. Spójrzmy na tych ludzi przewracają się, truchtają, a nawet tańczą. Jedzą, urządzają sobie rodzinne spotkania w lodowato-białym powietrzu. Wszystko, co robią, ma heroiczny wymiar. Brzegi tej świeżej bieli porastają kępy traw, które na wielu obrazach wyglądają jak zagadkowe kaligrafie, przeważnie biegnące wzdłuż dolnej krawędzi, jak teatralna rampa. Sugestia, że rozegra się tu coś enigmatycznego. Nic dziwnego, że historycy sztuki z dawnych czasów odnajdywali skrzętnie poukrywane pośród tych zarośli sygnatury. Lubię te badyle. Niekiedy tylko one zaznaczają granice między wodą a lądem, szczególnie u Hendrika Averkampa. W swoim malarstwie portretuje on zmrożony świat, gdzie lód jest jedynym oparciem dla każdego Od raczkującego szkraba po korpulentnego mieszczanina A krajobraz niknie zaparowany bielą Może ma to jakiś związek z rozmiarem pędzli Płótnami, jakich używał A może z jakością pigmentów Ale biel Averkampa ma moc Wydaje się trwała Gdy tymczasem postacie mają w sobie jakąś ulotność Pojawiają się i znikają, tylko epoka lodowcowa nigdy się nie kończy. Jego obrazy są osobliwe, przypominają raczej zbiory epizodów niż pejzaże. Scenki w obramowaniu mroźnego powietrza. Wszędzie pełno dzieci. Te bogatsze czepiają się przesadnie wystrojonych rodziców. Wytworne dziewczę w barokowej kryzie błaga swoją nieporuszoną matkę o przejażdżkę po lodzie. Biedniejsze maluchy, pozostawione ku swojej radości same sobie, chodzą gdzie chcą. Jedna dziewczynka siedzi niebezpiecznie blisko otwartego przerębla, gdy jej bliscy pochłonięci są bez reszty skomplikowaną czynnością zakładania łyżew. W tych scenach uderza osobliwy brak skrępowania czy zakłopotania. Ich bohaterowie fikają koziołki, a potem próbują się dźwignąć, poprawiając na sobie ubrania, jakby nikt na nich nie patrzył. Są jak ludzie rozmawiający na ulicy przez komórki. Zaaferowani tym, co robią, wydają się sobie niewidzialni. Dorota Landowska przeczytała... Drugi fragment książki Laury kaming Grom z Jasnego Nieba, opowieść o sztuce życiu i nagłej śmierci, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego w przekładzie Anny Sak. A u nas ciąg dalszy już jutro o tej samej porze, czyli niespełna 24 godziny. Muszą Państwo czekać na ciąg dalszy. 9.40. Mm. To oczekiwanie na ciąg dalszy gromu z jasnego nieba, Laury Cumming, mogą państwo sobie e, oczywiście umilać słuchaniem dwójki muzyki i nie tylko muzyki, no bo to trochę czasu, jak to się mówi, zejdzie do trzeciego wybranego fragmentu tej prozy. No to ja mam dla państwa teraz twórczość klasyków wiedeńskich i tak będziemy od muzyki rozrywkowej e, się przenosić w stronę poważniejszych propozycji artystycznych, no bo muzyka Franza Antona Hofmeistera niewątpliwie w dużej części ówczesną, rozrywkową twórczością była. I to świetny kompozytor, chociaż historiografia XIX wieku jest chyba przyczyną trochę odrzucenia albo jakiegoś blamarzu, który, o które posądzano Franza Antona Hofmeistera, artystycznego blamarzu oczywiście, no bo to niby producent masowy, dobrze sprzedającej się muzyki serenadowej. I te negatywne oceny jego twórczości zawsze zaczynają się od wzmianki o tym, że był on w rzeczywistości przede wszystkim wydawcą i oddawał cenne usługi właśnie w tej roli, zwłaszcza Mozartowi czy Haydnowi. A mało znanym faktem pozostaje jednak to, że i Mozart i Józef Haydn cenili Hofmeistra przede wszystkim jako kompozytora, powierzali mu Zresztą zadania opracowania, aranżowania swoich utworów utrzymywali z nim bardzo przyjazne stosunki. Wolfgang Amadeusz, który był skłonny do ostrej krytyki swoich współczesnych, właściwie nigdy nie powiedział złego słowa, niczego obraźliwego o Hofmeisterze. Co właściwie, hmm, trzeba powiedzieć, stawia Hofmeistra w bardzo dobrym świetle. I przemawia na korzyść hipotezy, że należy go zaliczyć do najciekawszych twórców XVIII stulecia. Chociaż Hofmeister rzeczywiście raczej nie pisał utworów jakoś szczególnie rewolucyjnych, to wielkiej wartości i zasług nie można mu odmówić. Nie oznacza to, że z jego twórczości pochodzą przeciętne dzieła, zwłaszcza właśnie w tej przestrzeni ówczesnej muzyki. Rozrywkowej. Dzisiaj chyba najważniejsze jest, abyśmy zrozumieli, że Hofmeister był bardzo interesującym eksperymentatorem. Na przykład Hofmeister urodził się dwa lata przed Mozartem i działał w okresie, w którym... Ciągle jeszcze nie rozróżniano tak wyraźnie, nie stawiano takich jednoznacznych granic między symfonią czy serenadą albo muzyką plenerową i muzyką kameralną, jak to miało miejsce później, wtedy kiedy gwiazdy Schuberta albo przede wszystkim Beethovena rozbłysły największym światłem. A jak dobrą muzykę pisał, no to mogą się państwo teraz przekonać. Zabrzmi jego trzecia partia Bedur na harmonium, czyli zespół instrumentów. Wdętych, wspartych kontrabasem po dwa oboje, klarnety, rogi i fagoty, no i właśnie kontrabas. Rzemiosło muzyczne, wyczucie stylu, dramaturgii i formy jest tutaj doskonałe. Niczego tej particie nie brakuje, przeciwnie skrzysiona od pomysłów, mnóstwo tu zresztą do dowcipu, subtelnego uroku, jest także spora doza instrumentalnej. Virtuoseri. Partita Bedur na mm, właśnie skład instrumentów dętych wspartych kontrabasem ma cztery części Allegro, Romanza Poco Adagio, Menuetto i Rondo Allegro, a gra zespół Konsorcjum Classicum. Thank you. No, I tak właśnie kończy się trzecia partia Bedur yy, Franza Antona Hofmeistra, Allegro Romanza Menuetto i Rondo grał zespół Konsorcjum Classicum. Przypomniałem Państwu nagranie, no, które... 18 lat co najmniej jest już z nami. To teraz od tej muzyki rozrywkowej przechodzimy do czegoś poważniejszego, bo koncerty i symfonie doby klasycyzmu wiedeńskiego w tym tygodniu są z nami. Cztery koncerty wybrałem Wolfganga Amadeusza Mozarta, tak parze, dwa minorowe, no bo więcej nie napisał w tonacjach minorowych Mozart, no i dwa majorowe I dzisiaj koncert C moll K 490 jeden, ten drugi właśnie po demol w tonacji minorowej. Jego początek jest bardzo cichy, ale jednocześnie również ponury. Przestrzeń tematyczna i tonalna jakby tutaj się wyłania, ustala nieśmiało, jakoś fragmentarycznie to wszystko wchodzi. Chromatyka również odgrywa swoją rolę. Wkraczają instrumenty dęte, no i dopiero one właściwie jakby definiują to centrum tonalne, jeśli chcą chcą państwo harmonicznej analizy.